God damn way to walk woman back up to God damn God damn God damn God damn God damn God damn God damn God damn do it, God do it damn God damn God damn God I, I, I I, I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 You can't talk in the way you walk. We'll make some doffs after the job Some hope you get6ajoes She飾 looks like you're neverолог Dad, Dad, and I to I I can't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 8 minut po północy. Dzień dobry, wieczór, mówię zelmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie rzeczy na antenie Antyradia i dziś w Perłach, przedwieprzy na początek audycji w tejże sekcji programu szwedzka formacja utumna, która działała bardzo krótko. Pochodzą z, pochodzili z miejscowości Wasteras. W roku 1990 rozpoczęli swoją muzyczną przygodę pod nazwą Carnal Redemption. Pod tym szyldem nagrali demówkę Desecration", Desolation Domain, przepraszam. Wkrótce potem zmienili nazwę, no, zmienili nazwę na Utumno no, i podziałali, podziałali sobie do roku 1993. Ich dyskografia nie jest zbyt bogata, bo pod nazwą Utumno pojawiły się za ich życia. Trzy wydawnictwa to jest demówka Twisted Emptiness z roku 1990 oraz dwa wydawnictwa oraz potem The Light of, of Day epka winylowa wydana przez wytwórnię Senota w roku 1991 i to czego dzisiaj sobie słuchamy epka kompaktowy debut Across the Horizon też wydana przez wytwórnię Senota w ale to już był taki łabędzi śpiew, bo w momencie wydania, wydania tego materiału Senata było już bankrutem i zespół nie zobaczył nigdy nawet autorskiej kopii tego wydawnictwa. No. Tak się wówczas w latach, w latach 90. Działo w roku 2014 pojawił się jeszcze no, trochę nazwany na wyrost Live Album, Life in Sweden 1991. To wydała wytwórnia War Anthem Records, dziesięciocalowy winyl w nakładzie 500 egzemplarzy to właściwie jest kolejna epka, bo jest to, są to cztery utwory, fragment występu grupy Utumno z 21 maja 1991 roku w klubie Bricks, w ich rodzinnej miejscowości. No i tutaj znalazły się numery właśnie, które pojawiły się, czy to na tej winylowej epce, materiał z winylowej epki jest powtórzony na, jest powtórzony na tego, czego dzisiaj sobie słuchamy, czyli Across the Horizon, no to jest tutaj cover Batory, e, cover Venom, przepraszam Countess Batory, który otwiera stronę B tego wydawnictwa. Tak to właśnie, tak właśnie przedstawia się dorobek fonograficzny formacji Utumno. O wersjach Across the Horizon powiem wam za chwilę, o personalnych zespołu też powiem wam za chwilę, to znaczy po pareczce, no i też zdradzę szczegóły dzisiejszej audycji. Póki co so wracamy do właśnie nagrań z Across the Horizon. Przywitaliśmy się And the Light of Day. Teraz będzie I Cross the Horizons. Taka fajna gra słów i nawiązanie tytułów i utwór In Misery I Dwell, który znalazł się też na debiutanckim siedmiocalaku w 1991 roku.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 Cross The Horizon kompaktowy debiut szwedzkiej formacji Utumno materiał zarejestrowany w Sunlight Studio w Sztokholmie w, we współpracy z Tomasem z Coxbergiem i również zespół wraz z Tomasem tenże materiał Zmiksował. Jak mówiłem, to był już łabędzi śpiew Senota Afrekowsk, kiedy ta płyta trafiła do sprzedaży. Wytwórnia się wzięła, wywaliła na CC, zespół nie dostał ani jednej sztuki egzemplarza autorskiego. Nie zostały te nigdy płyty do zespołu wysłane. Później wytwórnia The Crypt wydała ten materiał w postaci winylowej. To był w sumie nakład 500 egzemplarzy, 250 czarnych i 250 niebieskich. I tutaj jako bonus dorzucono dwa nagrania z tej debiutanckiej epki The Light of Day z roku 1991. To są po prostu powtórzone nagrania Savior Reborn i In Misery I Dwell. Później we współpracy z 8 Syndicate i Vic Records w roku 2010 pojawia się kompaktowa kompaktowa wersja właśnie Across the Horizon z tymi dwoma numerami, no i widnieje jeszcze, jest jeszcze wydana rok później, wersja kasetowa wydana przez Dark Descent i tam są jeszcze jakieś bonusy dorzucone, ale co to są za bonusy, to tutaj w informacjach nie podano. Także Czasami się spotyka informacja, że Across the Horizon em, to jest album. No to nie jest album, to jest to jest mini album, bo to jest sześć utworów jest na tej na tej płycie, chociaż czas trwania, no prawie, że równy Slayerowi tak, 28, 20 minut a Slayer jednak, płyta Slayera jednak jest albumem, ale tam była była większa ilość utworów, no być może przez to, że jest to, że jest ta reedycja ośmioutworowa, czyli z powtórzonymi numerami z The Light of Day i być może przez to niektórzy kwalifikują kwalifikują tę reedycję jako pełny metraż, ale to jest tylko sześć utworów, a tutaj dwa mamy powtórzone. To jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tutaj dyskografię zespołu, zespołu Tumno, to ona wygląda tak. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o personalia, to... Na basie grał tam Dan Uberg. Perkusistą, perkusistą był Johan Halberg. Johan zmarł roku 2001. Johan później grał w formacji Cranium. Drugim perkusistą był też Pontus Jansson. On grał w Power Powerage. Grał też w Accent Star i Miss Crand. Później mamy Stafana Johanssona, gitarzystę. Stafana możecie kojarzyć z formacji Foat, która jakiś czas temu była gościem rzeźni. Grał też w Morbid Salvation Army. Mieliśmy też Denisa Lindala, który był gitarzystą. No i chyba najbardziej utytułowaną postacią, która wyszła z szeregów utumno jest Jonas Stalhama, wokalista, który związany był z Eddie Gates, związany był z Bomb the Hades, coś tam mamy jeszcze Dark Creed, God McCabre, uh, Larkin' Fear, uh, McCabre and a z takich zespołów uh, metalowych no to uh, ma na koncie współpracy z Crystal Black Phoenix, mm, co on tam jeszcze miał w uh, Uphod, uh, Dead Awaken, uh, coś tam jeszcze było, The Crown, uh, Morbid Salvation Army, Purulence, uh, Space Probe Tauros uh, i The Columbs, także bardzo bardzo bogate, bogaty tutaj życiorys muzyczny, wokalisty, formacji UTUM. Oczywiście już po, po tym, w, dalszym, w, w dalszym okresie jego działalności. Tak się przedstawiają personalia. No dobrze, a teraz mówię, kto i co dzisiaj będzie gościem, będzie tutaj w programie. Ci, co zaglądają na, na fanpage Rzeźni, to już wiedzą, że dziś wpada do nas, do studia, do formacja Ferris i panowie już za kilkanaście minut tutaj się odezwą na antenie a oprócz tego stałe punkty stałe punkty programu, czyli będą ochłapy, czyli subiektywny wybór propozycji koncertowych na nadchodzący tydzień, no i będziecie też mogli zdobyć wejściówki to będą wejściówki na imprezę która nazywa się Gad Be... God Now to będzie druga edycja i odsłona druga, drugiej edycji 24 listopada w klubie WU-BESAT, IXXI, Hey Them All, Proch i formacja Chanit Zagra. Także to są, to na ten koncert będą zaproszenia dzisiaj do zdobycia. A teraz wracamy do Utumna, wracamy do, do Epkie Cruise Horizon. I cóż tutaj przed Wami: Savior Reborn i Sunrise. Ja! Yeah. Say, don't you ask my sisters? Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostatnia, szósta kompozycja z mini-albumu Across the Horizon, formacji otumno, płyta wydana w 1993 roku przez wytwórnię senota Records, która w momencie wydania tegoż krążka była już bankrutem, no i zespół nawet autorskiego egzemplarza tego wydawnictwa, nawet autorskiego egzemplarza tego wydawnictwa nie otrzymał. Emotions Run Cold. Tym dzisiaj kończymy Perły Przed wieprzy. Chłapy, czyli serwis koncertowy. Prawie 40 minut po północy najwyższa pora na chłapy, czyli nasz serwis koncertowy. A tak naprawdę to bardzo subiektywny wybór propozycji koncertowych na nadchodzący tydzień gdzie moim zdaniem warto wyjść się spocić pod sceną. The Ocean, Rosetta i Moana już dziś wieczorem w Warszawie w klubie Proxima, a wczoraj tenże zestaw w Krakowie w klubie ZPT wystąpił. Również wczoraj GBH w Poznaniu, a dziś wieczorem w Warszawie w Pogłosie. Wczoraj w Poznaniu między innymi Moskwa u boku GBH, a w Warszawie formacje Kara i Damnation. Natomiast w Poznaniu u Bazyla dziś wieczorem Aborted Kryptopsy night i cytotoksy. Już we wtorek pierwszy z dwóch koncertów zestawu Solstafir Astilir Louis Lemon w Gdańsku w klubie B90, a w środę ta trójca wystąpi w Warszawie w klubie. Progresja trwa również trasa formacji Dispers i Distorted Harmony i tutaj we wtorek mamy koncert w Lublinie w Graffiti 20 listopada we środę 21 w Rzeszowie w Winylów, potem mamy 22 w Krakowie w Rzaczku, dzień przerwy i 25, 24, czyli w piątek we Wrocławiu w klubie Firley. Tak, tak, soboty, przepraszam, w klubie Firley. Dobrze, idziemy dalej. 22 listopada rusza Knockout Tour 2018, czyli wspólna trasa Decapitated, Frontside, Virgin Snatch i Drone My Day. Pierwsze cztery koncerty to 22 listopada Poznań u Bazyla, 23 listopada Gdańsk B90, 24 listopada Szczecin Peron 5 i 25 listopada w Wrocław A2. Kolejne odsłony w następnych, w następnych dwóch tygodniach. Octopus, Duna i Death the Night w Łodzi w klubie Magnetofon 22 listopada. To jest właśnie ten koncert, o którym tutaj Death the Night wspominał, kiedy byli, naszym, kiedy byli naszymi gośćmi. Dobrze, przechodzimy do 23 listopada, czyli piątek. Silent Stream of Godless Elegy Jest nowa płyta Słowaków Nie Słowaków, Morawian Mam tę płytę i mam nadzieję, że Być może dzisiaj się coś z tej płyty uda Też zagrać Silent Stream of Godless Elegy wraz z Helrod Merk Folkiem i Kroniką W Zabrzu w Wiatraku 23 listopada w piątek Percival Schutenbach kontynuuje swoją trasę Druga tura, tura i tutaj mamy kolejne Koncerty 23 listopada Gdańsk Protokultura, 24 listopada Nowy Underground i wraz z zespołem Chassé wystąpi w Poznaniu w Tamie 23. No i teraz mamy 24 listopada, sobota. 15 urodziny Progresji przy okazji 10 urodziny Tide Nebula, no i też Night Mistress będzie też świętowało swoją rocznicę. Tide Nebula, Spoiwo, Night Mistress, Mulk, Ford Dots, Fiasko i Traffic Junkie. To wszystko w warszawskim klubie. Progresja, natomiast w katowickim Fauście swoje dziesięciolecie oraz 40. edycję świętować będzie impreza Night of Terror, no i tutaj wystąpił Anima Damnata. Temple Desecration, Mollet Flesh i Black Hosts. A w klubie voodoo uh, God Be Now. Uh Część druga, odsłona druga. E, Besat e, I, -X -X i czyli e, 911 ze Szwecji. Hej, proch i formacja Hanit, e, jak mówiłem, klub Voodoo Warszawa i dwa podwójne zaproszenia na, to, na tenże koncert będą do zdobycia. Tak się przedstawiają propozycje koncertowe na nadchodzący e, tydzień. Tam się według mnie warto wybrać, aby e, porobić WF-y pod sceną, ewentualnie pozmagać się z kuflami przy e, a my za momencik przechodzimy sobie do e, naszego dania głównego Czyli spotkania z naszymi e, gośćmi Ale na początek ich muzyczna wizytówka Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni była muzyczna wizytówka naszych gości informacji Enferis, która już tutaj jest przy mikrofonach Dzień dobry, wieczór panowie Witamy, witamy serdecznie witamy. cześć Prawie w komplecie, tak? Prawie w komplecie, brakuje tylko Tomka Niestety nie mógł dojechać dzisiaj OK, Dosyć cicho było o was ostatnimi czasami i mam nadzieję, że to była tak zwana cisza przed burzą, bo robiliście swoje, specjalnie się z tym nie wychylając, żeby, bo jak to się czasami mówi, żeby pewnych rzeczy nie zapeszyć. Kilka tematów do poruszenia jest. Przy okazji też odświeżymy sobie, tutaj rozmawiając z waszą dyskografię, przywitaliśmy się fragmentem z Ancient Necrostorms, tak, płyty, która tak. pojawiła się, to było 11 lat temu, nie? 2007 rok. No, nawet chyba trochę wcześniej. Znaczy, nagrana była generalnie w 2005 roku ta płyta, tak? Yy, wyszła w 2007, także no już troszeczkę więcej czasu minęło od nagrania tego albumu. Ja tutaj się odnoszę do wydania To był numer Infernal To był wasz e, Debiut, dla tych, którzy być może Po raz pierwszy, e, pierwszy Spotkają się z waszą e, Nazwą, jakbyś tak mógł Z racji tego, że tutaj jesteś e, Seniorem składu tak? E, i, m, I tutaj należysz do tego do takiego, tak, do tak zwanego e, Zarządu, tak? No, tak, <laughs> tak? Tak, tak, e, tak, tak, e, tak Jakbyś mógł Taki króciutki rys historyczny, bo bo Emferis to nie jest jak gdyby, to nie jest, jak gdyby pierwszy, pierwszy twór, w którym. Nie, nie, pierwszy, nie pierwszy twór, nie pierwszy, szyl, pod który muzykujecie, więc... No tak. Generalnie Emferis zaczął się jako zespół ERIS, w którym niestety ani ja, ani też tutaj nikt z obecnych nie brał, udzia nie brał udziału. To powstało w roku 1997, z tego co pamiętam. Znaczy, z tego, z czego nie, nie pamiętam, ponieważ mnie tam nie było, tak? <śmiech> tak. No to, no, no, natomiast generalnie Emferis rozpoczął działalność w roku 2003 jednak nagraliśmy tam kilka takich demówek, które nawet jeszcze tak naprawdę nie były promowane w jakiś szerszy sposób. No ale generalnie taki enszyt nekros to były takie taki, no, taki nasze nasz pierwsze dowodnictwo oficjalne, które było płytą generalnie, tak? Tak, żeście się wychłynęli z tego podziemia, tak na chwileczkę, rozejrzeliście się, co tam się dzieje na powierzchni. Tak, i, i, i znowu zniknęliśmy gdzieś pod ziemią, tak? <grym> na rok. <grym> no na rok, na rok, na rok. Bo rok później ukazał się drugi album Reggae in Heaven, natomiast... Kolejne 10 lat, i to myślę nawet chyba więcej niż 10 lat, to były kolejne splity, dema, epki i wszelkiej maszcie inne takie projekty. No właśnie, typu. bo mimo iż, iż tak, tak naprawdę macie na, w, swoim, w swoim dorobku dwa, dwa, peł, dwa pełne metraże i płytę koncertową, to wasza dyskografia liczy ponad 30 pozycji. Bo to są te mm -hmm. właśnie, o których tam wspomniałeś. Mm -hmm. Czy to jakieś demówki, czy splity, czy mm -hmm. epki, czy jakieś kompilacje i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo, że być może nie pojawiały się tutaj te pełnometrażowe albumy, ale cały czas coś tam z waszej strony się pojawiało. Tutaj jakiś utwór, tutaj jakiś utwór, tu dwa, tu coś tam. No tak, tak, dokładnie. Niektórzy twierdzili nawet, że, że zbyt szybko się upijamy w studiu, żeby nagrać coś dłuższego niż dwa, trzy kawałki. Ale nie, A, to, a to nie była prawda? Poniekąd czasami owszem. Natomiast generalnie chodziło o to, że no, po prostu taka była zasada i był zamysł generalny, tak? No i, ale w końcu udało nam się nagrać tą trzecią płytę pełną w tym momencie i, i myślę, że lada moment zostanie ona wydana. No, wiesz, jest sporo zespołów, które, które właśnie e, też działa w ten sposób, że e, jak gdyby wydaje, wydaje utwory na, na pomniejszych wydawnictwach, czy też właśnie mhm. jakichś takich współdzielonych. No, wystarczy wspomnieć tak, non slotter, tak? No, non dokładnie. no, to trzeba mieć chyba ze, ze dwie walizki, jak nie tyra pieniędzy, żeby zebrać ich dyskografię, co? O, niestety. <laughs> niestety, bolejemy <laughs> na to <tym laughs> wszyscy. Micha, Micha, Michał, Michał Brudnego też. No. <grym> Bo kiedyś, kiedyś, mi się, kiedyś mi się przyznał, że też no, starał, sta, starał się. Dokładnie. <grym> z, z, z dokładnie. To, już to jest nie do ogarnić, tak jak ze skórką sabat czy Agatokles, no, tak? To, to tak, jest... tak, tak, dokładnie. To, to są po prostu. Tu by się trzeba w ta, tak naprawdę w przypadku tych zespołów, to trzeba by się z, z, no, skupić tylko na tak zwanych kanonicznych, czyli pełnometrozyskiej. No, dokładnie, to, no, dokładnie. A tych jest niestety niewiele. No. Tych jest niestety niewiele. No, a żeby mieć, że tak powiem, ogląd na jakby na całość. Tego, co te zespoły tworzą, no to jednak trzeba tutaj grzebać, grzebać i liczyć na uczęścia, że, że się takie wydawnictwo trafi, bo są to wydawnictwa nisko nakładowe. No dokładnie, dokładnie tak. Dobra, co proponujesz teraz? Coś jeszcze z Ancient Necro Storm, czy, czy, czy przychodzimy do może, do. może byśmy zaprezentowali coś z nowej płyty, tak? która została właśnie nagrana i którą, mam nadzieję, wyda niebawem Eric Temple, ponieważ mm -hmm. właśnie z nim jesteśmy na etapie dogadywania się, jeżeli chodzi o wydanie tego materiału. No dobra, to co proponujesz? Myślę, że The beginning. O, Czyli na, ten, na dobry początek, tak? Tak jest. No to proszę bardzo. To jest, to jest odsłona, przedpremierowa odsłona najświeższego materiału formacji Emferis. The beginning, czyli e, początek, to jest zwiastun nowej płyty, e, trzeciej pełnometrażowej płyty Formacji Inferis, która e, wkrótce się e, pojawi. Ja tutaj sobie e, zerknąłem e, do archiwum. E, Poprzednim razem byłeś, Adrian, tutaj mhm. u mnie, e, przy okazji, przy okazji e, wydania poprzedniego numeru Rejka, ry, no i e, by, w, w, byłeś wówczas chłopakami e, z, z przyjaciółmi z formacji Q, tak? Tak, Oni, bo, bo właśnie ich wydawnictwo było wtedy insertem mhm. tak, do, tak e, do Rejka. E, natomiast tak, m, wcześniej jak spojrzałem, to m, ładnych parę lat temu, nazad wstecz, tak jak to się mówi, e, no to był jeszcze, to była wtedy wizyta Endiego Bleka oraz... E, witka którego już, którego już w składzie zespołu Emferis nie ma i wówczas była, była, to, była to promocja takiego pięcioramiennego splitu You're Więc skoro tutaj tak. wspomniałem, mhm. że był Witek, który wówczas był w składzie, a i teraz Witka w składzie już nie ma, jakbyśmy mogli sprawy, sprawy personalne tutaj słuchaczom wyłuszyć, bo sporo zmian w szeregach Emferis zaszło. Tak, tak, tak. Od tamtej pory no, sporo się zmieniło. tak Mamy w zasadzie kompletnie nowy skład. W sumie ze starego składu zostałem tylko ja i Łukasz, z tego, który nagrywał poprzednią płytę, czyli Regen Heaven, tam przed parunastu laty już, generalnie to 12 lat minęło od nagrania Regen Heaven. No i od tamtej pory faktycznie sporo się zmieniło w zespole, no ale generalnie no, cały czas jesteśmy na tym samym torze, także pod tym względem, pod względem kompozycyjnym, muzycznym, artystycznym, że tak powiem, już tak naprawdę górnolocznie, to nic się nie zmieniło. Cały czas jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym być powinniśmy, mhm. tylko zmienił się skład. Rozumiem, że zmiany tak zwane życie wymusiło. No dokładnie, dokładnie. Zmian wymusiło życie. Tutaj nikt do nikogo nie ma żadnych żali, żadnych ansów, pretensji czy coś takiego. No, jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. No i lecimy dalej. No to przez Ferris An Anno Satani 2018. No więc tak. Na perkusji e, u nas zasiada w tym momencie Szymon. To ja. Witam państwa bardzo serdecznie. Brawo. <głosy> <głosy> dziękuję, dziękuję, dziękuję. Proszę się ukończyć e, do kamery numer 2 i 3. Tak, tak. Machamy do kamery. Tutaj następnie <głosy> na gitarze zasila nas Rafał. No cześć. E, tak od niedawna ale myślę, że no bardzo aktywnie. Bardzo tak. No nieobecny Tomasz oczywiście, którego tutaj z nami w tej chwili nie ma. Miał być, niestety coś mu się tam pojawiło na drodze i się nie, nie zjawił. E, no znany generalnie twórczości w Hazael i tam paru innych zespołach, tak? Także no to jest taka druga ważna osoba. E, no i oczywiście ja i Łukasz, tak? Łukasz, przedstaw się. To ja, Łukasz. Łukasz o, ja... ukazałem się. <laughs> Łukasz, Łukasz, tam się ukazałem. Łukasz, i rozumiem, że w tym, w tym składzie, w tym składzie e, przygotowaliście, e, przygotowaliście nowy materiał. No mniej więcej tak. Mniej więcej tak, ponieważ no, już nie ma też z nami George'a, który, który nagrywał. To jest koleżka z Gruzji, tak, Także, no, ale niestety opuścił zespół dokładnie przed wydaniem tej płyty. No i zresztą mi go właśnie rafał. Mhm. Czyli co, ale on, on, on, on wziął udział w sesji nagranowej, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Wziął tak. udział w sesji. Tak no dobra. Okej, okay, no to sprawy personalne e, mamy e, wyjaśnione. E, tutaj wspomniałeś, że, e, że trwają, trwają e, negocjacje dotyczące wydania, e, mhm. wydania tego e, materiału. Tutaj zainteresowanie, zainteresowanie wyraził Eryk tak, z Old Temple, tak, tym tak, tak. E, mhm. tymże materiałem. E, czy, że tak powiem, to jest już kwestia taka, że jesteście posłowie i jest, jest tutaj tylko jak gdyby ustalenie, usta, ustawienie tego premiery, tego do kalendarza, czy tam jeszcze jakieś sprawy wymagają do grania? Generalnie, miejmy, że jesteśmy posłowie, tak? nie mam jeszcze podpisanych żadnych umów, żadnych tam takich deklaracji nie było. Generalnie jest, jest to, wygląda to w ten sposób, że no jesteśmy kumplami tak? i umówiliśmy się w ten sposób, że Eryk jest zainteresowany i chce to wydać. Kiedy nastąpi, wstępnie mamy układ na wiosnę. tak? Natomiast no, nic bliżej w tej chwili nie mogę powiedzieć, ponieważ te wszystkie decyzje, o których tutaj rozmawiamy, zapadły dosłownie dzisiaj. Także no, wiele no, więcej nie powiemy. Czyli bardzo, bardzo, bardzo, bardzo świeży news. Przychodzicie, przychodzicie tutaj dzisiaj do mnie po no, prostu... Taki news, news premierowy. Tak? Jesteś pierwszy, który o tym słyszy. Słyszycie, moi drodzy, jesteście pierwsi, którzy o tym usłyszeliście, kto w, w czyich barwach pojawi się, pojawi się nowy Emferis. Co proponujesz? jeszcze? Wracamy do czegoś starego, czy, czy coś jeszcze znowu Myślę, płyny? że z nowej płyny. But, uh, no, more. no dobra, to tutaj ja mam Tutaj już to ustawione I jeszcze tylko sobie przygotuję Przygotuję sobie tylko jeszcze To i proszę bardzo Na zegarze mamy y, Mamy kukułeczkę. jest godzina pierwsza I ruszamy z tymże zestawem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 No More, to jest kolejny fragment z nowej e, płyty formacji e, Formacji Inferis, płyty, która e, pojawi się wkrótce nakładem wytwórni e, Old Temple. My wkroczyliśmy sobie w drugą godzinę dzisiejszego e, wydania rzeźni. To tak, przy okazji tego utworu, e, poza anteną, e, się taka dosyć ciekawa słowa dyskusja e, wy, wywiązała. E, chodzi o sposób, e, sposób gry waszego gitarzysty, który tak naprawdę jest basistą. No tak, y, Tomek, który myślę, że wymyślał tę większość materiału, chyba nie. No, y, wymyślał większość materiału, no jest oryginalnie basistą, tak? Z w Hazelu grał na basie, tym wcześniejszym i tym nowszym. No jak się przejść na, na gitarę, no to tam jakieś swoje własne naleciałości e, basowe przeniósł na gitarę. E, dużo rzeczy dziwnych powymyślał, powymyślał, no i ja się teraz tego muszę uczyć po prostu. <grym> <grym> Czyli masz, masz trochę pod górkę. Tak, no mam pod ale lubię. Tak, lubię. Trzeba, no, trzeba, no, trzeba to, to, to, sobie stawiać wyzwania, tak? No, oczywiście, nie może, być, nie może być za łatwo, bo to się szybko yy, bo to się yy, szybko nudzi. Powiedz mi w ogóle, jak, jak trafiłeś w szeregi w, w Emferis? E, no właśnie przez znajomość z Tomkiem, tak wcześniej i tego nowego Hazara sobie prowadziliśmy, nagraliśmy ten jeden numer no pamiętam, byliście, byliście, byliście, tak, byliście wtedy u mnie, mieliście, mieliście jechać w trasę i wtedy potem się okazało, że z, z trasa niestety... Tak, no, sam nie wiem, co się st wtedy stało. Niestety... Co tam się od Janie Pawliło. <grym> Dokładnie. Tak. No szkoda, że, szkoda, że, nic, szkoda, że nic, nic wtedy z tego nie wyszło, bo myślę, że to był taki e, też e, taki gwóźdź, który, który spowodował, że, że Tomek się chyba zniechęcił i, i, i jak gdyby odwiesił ten hazard. No, no, na, na no właśnie, i... właśnie, tam troszkę, troszkę takiej... E poszło z, złej krwi od, od, od No dla nas to na plus wyszło, tak czy inaczej, tak? No tak, tak, A tak. tak. tak. No, bo macie, bo macie o, część o, Hazela o, w składzie. No tak. też, też. No i przede wszystkim dalej się to kula, tak? No, no tak, Teraz no, w, tym, w tym zespole tak staramy się no, ten, ten Hazel zostawić troszkę z tyłu, coś nowego zrobić bez tej takiej jakiejś mm, pozostałości kultowej no, za zacząć ro robić co coś, coś od nowa, jakiś tam ma materiał własny co, wymyśleć. Ja myślę, że ten, że Emferis że ma ty na tyle wypracowany swój styl, swoją jakby rozpoznawalność, że myślę, że nawet jeżeli gdzieś tam Tomek nieświadomie jakieś, jakieś hazelowe pomysły poprzemycał, to i tak to nie spowodowało, że że, to się, że, że, się, że staliście że się hazelisem, tak? No, y al nie, nie. Albo mfrl tak? Nie, nie, nie. Takie <gry> możliwości nieba nie będzie. Nie, nie. MFERIS jest Emferis. To jest cały czas ten sam zespół, który, który był... Parę lat temu, tak? I tak będziemy kontynuować to po Za parę lat również, myślę. Mm. Ty jak trafiłeś? A, pewnego obok, tak? Pełnego, <laughs> Pewnego pięknego dnia dostałem wiadomość na Facebooku od nie wiem, chyba to był Łukasz, tak? No na pewno, się... ja cię tutaj mocno Łukasz agitowałem. W sumie to trochę jest to tajemnica, jak mnie znaleźli, nie, nie wiem, sam się zastanawiam. Sam nie się... miałeś Facebooka, nie? <laughs> nie, <laughs> miałem Facebooka, Facebooka ale grałem w mało znanym zespole o nazwie Derisum. Tam w Wtedy jeszcze się nazywał Odyssum, teraz się nazywa Cisza. I no i co? No i dostałem wiadomość i zostałem zwerbowany. No, przyszedłem na próbę, zagrałem próbę. Chłopaki nie byli chyba zadowoleni zwykle. Dlatego gra z nami, nie? Dlatego byliśmy niezadowoleni. No, ale z próbę na próbę było coraz lepiej. Też mocno się podciągnąłem technicznie i myślę, że ten materiał, który nagraliśmy, jest fajny. I pod względem hmm. technicznym, i pod względem muzycznym. Ja myślę, że też to, o czym tutaj było wspomniane, że Tomek, który oryginalnie jest basistą, a tutaj jak gdyby wymyślił większość materiału tak gitarowo, no to też mogło spowodować, że ten, ten materiał będzie brzmiał no, troszeczkę inaczej niż, niż, niż materiały komponowane zazwyczaj przez gitarzystów. I taki nie. I tak i nie. To proszę, że Szczerze rozmawiać. mówiąc, to co Tomek przyniósł, raczej właśnie było fajne gitarowo. Ja może jako basista nie słyszałem tego, że to co Rafał mówił, że to jednak jest inaczej niż gitarzysta powinien grać, ale to nie było basowe granie. To nie było basowe granie. Gość przyniósł fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy zagrane w taki sposób, w jaki... Gra bardzo wiele zespołów no, stopu, tak naprawdę. Stopu black metalowego. Słychać tutaj Emperora, i jakieś Immortale i jakiś Mayhem. No to wszystko naprawdę daje radę. Daje radę jako gitara. Czyli był by, by materiał, na którym można było, który można było o, się pracować i e, szlifować. O, dużo, dużo czasu wam zajęło opracowanie jakby tego całości, która, która wkrótce się pojawi? Szczerze mówiąc, myślę, że około roku zajęło nam tak, żeby to wszystko za zaczęło grać i żeby można było to nagrać. Mm -hmm. e, aczkolwiek. Ym... Taka intensyfikacja trochę prac była pod koniec. Mm -hmm, tak. Mieliśmy połowę materiału no i trzeba było połowę jeszcze po... to pisać. dwa kawałki to chyba powstałem na miesiąc przed, na miesiąc tak. przed wejściem do studia. Tak Jeden wałek, zresztą Georgia wałek, mm -hmm. powstał tak naprawdę, myślę, że tak właśnie miesiąc wcześniej. No tak. no na, jako I został nagrany na jednej próbie gdzieś tam jako rehearsal. Tak, tak. po czym... Poszliśmy do studia, okazało się, że to, co żeśmy wymyślili, to jest w ogóle w inną stronę. Inne tempo zupełnie, nie ma, zupełnie nie ma być. W ogóle człowiek, który nam to nagrywał, powiedział nam, słuchajcie, nagrajcie to tak, tak i tak. I zrobiliśmy ten kawałek tak naprawdę od nowa. No i dobrze, bo wyszło lepiej. I tak, wyszło lepiej. Zdecydowanie ja jeszcze, jeszcze lepiej. Ja od siebie, że wtedy w studiu sprzętkowych po raz pierwszy. tak? <grym <grym <grym> tak no wyobraź sobie, jaka była jazda z tekstami po prostu. Z tekstu. Teksty pisać też na bieżąco do tego jednego numeru. Tak naprawdę. Więc tutaj no było to wyzwanie na pewno. Tym bardziej, że kawałek jest w trzech różnych tempach. Każda, każdy jakiś tam fragment oczywiście działa ze sobą, ale jest w trzech różnych tempach. Więc dla nas to było ogromne wyzwanie. Czyli sam Ten termin wejścia do studia, bo tutaj wspomniście, że utwór, utwór powstawał tak właściwie no, w ostatnich chwilach biegu, to był taki bat, który sobie ustawiliście sami, że no, wyznaczmy sobie termin studia, bo nigdy tego materiału nie zrobiły. Nie, nie, nie, trochę inaczej. Było wiadomo, że będziemy chcieli nagrać, mhm. było wiadomo mniej więcej kiedy, no i wtedy. Musisz zarezerwować studio. Mhm. To nie jest takie proste, no bo wiesz, dzisiaj studio jest czynne, jutro jest nieczynne. Tutaj ma zabukowane przez pół roku. Następne, no trzeba mieć ten termin. Więc znaleźliśmy termin akurat między, nie wiem, wtedy chyba Conquest Icon nagrywał i Hate. Mhm. Jakoś tak. No i to była nasza luka. I musieliśmy do tego zrobić materiał. Trzeba do się było sprężyć po Tak, prostu. trzeba było się sprężyć. Mhm. Jednak ten jeden kawałek było za mało. No, no, no już to nie było tak, że my nie mieliśmy gotowych numerów. Mm. Nie, wszystko było, było gotowe. Tak? Jednego numeru dosłownie brakowało tak. i właśnie George przyniósł na próbę numer. Mówi, kurde, chodźcie, to zrobimy. I zrobiliśmy to na jednej próbie. Jeszcze wtedy próba była na tyle ciekawa, że nie było ani wokalu, ani właśnie Tomka, który w sumie jakąś tam gitarę prowadzącą miał. I robiliśmy to na zasadzie bas, gitara, George'a i, i bębny I zrobiliśmy cały kawałek sami. Ten trzytempowy, tak? Tak, tak. Dokładnie. E, Okej. Okay. Gdzie, gdzie, gdzie nagrywaliście ten nowy materiał i kto tutaj czuwał nad wami od strony technicznej? Janos, JTS Studio. Wszystko jasne. Czyli w studia. Tak, tak, tak, dokładnie. Dawne, da, da, da, znaczy, to, znaczy, dawna progresja studia. To jest coś innego, tak. To jest w tej chwili... E, no, znaczy, mieści się blisko progresji studia, no. tak naprawdę geograficznie. Dokładnie. <grym> no, geograficznie jest w progresji. <grym> Serio? W podziemiach, a nie tam obok? Nie, obok, nie, no, o, o, o, obok, tam u Mitlowa. Ale bardzo blisko, no, więc mówię, geograficznie... Mitlow padał, wiesz, tam. Nie, no, Mitlow nie padał, bo Mitlof akurat wtedy reperował busa. Ale jak, jak, jak, ja jak już no no To to za dwa czy trzy, trzy razy, no to dam. Ale instruował jakieś uwagi tutaj z Gutem? Mitlow? Nie, nie, nie, nie, nie. Ale, ale... ale za to mieliśmy strojenie. Mieliśmy strojenie od Pawłona. Od Pawłona. Ja. No, Pawłon <śmiech> też, też częstym gościem, też częstym gościem yy, Ujanosa, u Janusa. Prawie Ujanosa. się przez nas spóźnił na samolot do Australii. E, <śmiech> Żeście go wyle nie żegnali. No, no, rady, no, no kurde. <laughs> Okej, okay, co proponujecie teraz, żebyśmy sobie rzucili? Coś starszego może. No dobra. aniż tu to destroy. Czekajcie, dobra. Już Wielki Już przygotowany. No, pewnie. <laughs> już jest i zaraz tutaj pięknie na antenę nam wiedzie. Z dedykacją dla SOTA. retrospekcja z dwójeczki, tak? Tak jest, takie z Oregon Heaven. Analyst to e, Destroy. Powiedzcie mi, jak wygląda, wyglądały e, tutaj, bo tutaj wspomnieliśmy, że e, kilkanaście lat będzie dzieliło dwójkę od trójki e, tutaj e, e, latami, ale to nie były lata jałowe i puste, no bo tu wspomnieliśmy, że w sumie jak tak policzyć te wszystkie pomniejsze wydawnictwa, które w międzyczasie się pojawiły no jeszcze wcześniej, no to grubo ponad trzy, no grubo ponad, no grubo czy może nie, ale ponad trzydzieści pozycji w dyskografii hmm. macie. A czy w, jak, jak w ogóle wyglądała wasza aktywność koncertowa pomiędzy tymi, pomiędzy tymi krążkami? Bo tak, bo jest płyta, jest, jest, jest, jest płyta koncertowa, którą, którą, którą też wydaliście parę lat temu. Tak, tak, i ole Warsowia została wydana, z, to, jest, to jest zapis koncertu, który zagraliśmy z Baratron i Rotten Christ w progresji, na którym byłeś zresztą, Jarek, także no pamiętasz, no fajna impreza była, było spoko, tak, więc ta płyta wyszła, no, to była koncertówka, poza tym było to było tych splitów całych, tych epek, tych demów wtedy wyszło też, też bardzo dużo w ciągu tego czasu, tak, to było 10 lat, cały czas, przez ten czas graliśmy koncerty, no średnio no, co najmniej kilka w ciągu roku i też po kilka wydawnictw w Rosji też się ukazywało. No także no, cały czas coś się działo wokół zespołu. No i wiesz, no i właśnie o to, o to chodzi, że jak to powiedziałem, że mimo iż pozornie był, był, było cicho o, o, o was, ale jednak cały czas coś tam buzowało i od czasu do czasu jakiś tutaj yy, sygnał się... Rzeźbiliśmy się, yy. no, cały czas, tak? Ile się dało? Na ile pozwolił możliwości? I też składku też faktycznie zmieniał się generalnie dość często, tak? które też, też nas to trochę stopowało. No mam nadzieję, że ten, który jest w tej chwili jest stabilny i uda nam się nagrać w tym samym składzie kolejny album. Mhm. Wspomnieliście tutaj, że jeden z tych utworów, ten, ten, ten trzytempowy, to był ten wymyślony przez, przez George'a, waszego gitarzystę, który, który to był wasze, przez waszego Importa, tak? Który, tak, którego tak. już w zespole nie ma. <coughs> czy to był jedyny utwór, który że tak powiem narodził się tak, z, tak ad hoc z potrzeby chwili, czy też jak siedzieliście nad pozostałymi numerami to też było tak, że do któregoś, przepraszam, numeru musieliście podchodzić jak do tak zwanego jeża, bo, bo coś, coś nie szło, nie żarło? Nie, nie, nie. Znaczy, może inaczej. Wiele kawałków poprawialiśmy w trakcie. No, wiadomo, że tam było wszystko ułożone, nagle się okazało, że gdzieś tam jakiś riff doszedł, gdzieś tam jakieś tempo zeszło, no coś się z tym robiło. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie numery ad hoc, to tylko ten. Mhm. To był jeden jedyny. Mhm. Wspomnieliście, wspomnieliście, wspomnieliście, że ten numer, ten, że, że, był, że, że, że to był RECH, tak? Czyli co, rozumiem, że jak sobie siadacie, żeby sobie wspólnie pograć, to pyk rekord i to, co sobie tam siedzicie na próbie, rejestrujecie, żeby sobie potem odsłuchać, popracować... Trzeba. Trzeba, zdecydowanie. Zawsze żeśmy nagrywali, bo. No, na telefon tomka. Na, na telefon tomka. Wcześniej żeśmy nagrywali na jakieś dyktafony e, magnetofonowe. E, no trzeba to robić, dlatego że wiele rzeczy ginie jednak mimo wszystko. Wiele hmm. pomysłów ginie. E, czasami bywa tak, że gdzieś tam jakiś jeden dźwięk coś próbujemy gdzieś włożyć i no musisz to nagrać, bo inaczej zapomnisz. Hmm. No jednak ta próba też yy, bywa tam raz załóżmy na tydzień czy dwa razy w tygodniu, to zależy jak jest, yy, jak jest to ułożone, ale... No musisz mieć to wszystko ograne. Mhm. A powiedz mi, czy jak już macie próbę, to e, spotykacie się w komplecie cały zespół? Czy nie jest na przykład tak, że e, w tym tygodniu na przykład e, gra sobie tylko sekcja, na przykład, a w, w następnym tygodniu si siedzą sobie gitarzyści i się pojedynkują? Staramy się, żeby to zawsze było razem, mhm. aczkolwiek zdarza się, że i gitarzyści się pojedynkują, zdarza się, że i sekcja się pałuje ze sobą. <śmiech> <Udarzysz>. <śmiech> Chodzi o to, żeby ta próba się odbyła. Nie, tak żeby się odbyło, dokładnie. Jeżeli ktoś z nas nie może, no staramy się tak, żeby to wyszło. No mm -hmm. też Mimo umówmy wszystko. się, że, że skład mamy rozbite troszeczkę po miastach, tak? Bo tutaj też gitarzyści są z Płocka, tak? Natomiast, no my jesteśmy z Warszawy generalnie. Szymon jest z... złomianek? O. To nie wiadomo, co jest Zmianek. gorzej, czy Płock, czy łomianki. No. Jadę, jadę, jadę tyle samo, jadę tyle samo. No tak, w korkach to można można tyle czasu powiedzieć, a jeździ, jeździsz Ełką czy, czy swoim transportem? Nie, jeżdżę Ełką niestety. no niestety. Bardzo, bardzo, bardzo, przyjemny, bardzo przyjemny autobus. Swego, no, swego, swego czasu swego czasu podczas moich tych antenowych, antenowych wędrówek było, było sobie taki rok Radio Mazowsze, który miał właśnie siedzibę, siedzibę w umiankach I to był stary, stary okres Taki właśnie pomiędzy, e, pomiędzy radiostacją a e, takim rokradiem, już potem wznowionym, które było, które było na, na, na czerski, e, to właśnie było tak. E, taki miałem epizod, że właśnie też przez kilka miesięcy, przez kilka miesięcy właśnie w Omiankach e, też bardzo, bardzo to wspominam z rozrzewnieniem, bo to noc, nocne, nocne powroty albo łuka była. Na, Ełką? Al, Ełka. Nocne powroty? Tak, albo była nocna Ełka, albo nie, i trzeba było iść po prostu do. Tam do, do, do no, trasy, tak. do wylotówki przy Znamy, <głos> Nic się nie zmieniło. Nic się nie... No. Na piechotę spod bunkrów. Także tak. Tak, tak, można powiedzieć, to było dosyć epickie. a taka jak się koło drugiej w nocy i powrotem <głos》>. powrót do domu na piechotę. Tak jest, z, bu, z buta do noc tego, jeżeli, nie było, jeżeli właśnie nie było tego. No i potem to jeszcze, były te, to jeszcze był um, ten czas, kiedy nie było... Um, kiedy to były noce przelotowe, tak? Nie tak, że się zjeżdżało wszystko tutaj i nie, już nie musiałeś patrzeć, czy to jest 600 ileś w tę stronę, czy w tę stronę. Tylko teraz wiesz, że. Jedzie do centralnego, a do siebie masz inną NK, tak? I teraz jest po prostu wszystko: e, wszystko, wszystko, wszystko jest łatwiej, wszystko jest, e, wszystko jest z głowy. A kiedyś, moi drodzy, trzeba się było w Warszawie w nocy bardzo mocno pilnować. To że, prawda. Się, że z Polska nie jechałeś. A co jeżdżą nocy z Polska? Za kto prowadzi. Można, jak się wiedzie na Petrochemie, to się można zgubić, tak? Dobra, co teraz rzucamy na antenę? Może coś nowego bym zaproponował. No, myślę, że ten ostatni. Trzeci, trzeci In the name no, of an no, no. holy spirit. Tak, tak jest. Czyli ten, y, y, to jest y, ten spiritus nierektyfikowany, tak? Tak jest. Tak jest. No to lecimy. nie do końca święty. Nie do końca I święty. najlepszego. Z dedykacją dla Socika. Proszę. Nowu? No jak spiritus. <laughs> spiritus moment. Spiritus, to ty wczoraj piłeś i mowę no. też ci odjechał. oj tam. Oj tam. <laughs> Holy Spirit, czyli Spiritus nie do końca rektyfikowany. Tak jest to. Posłuchaliśmy sobie dzisiaj e, trzech numerów z waszej e, nowej płyty, czyli e, przedpremierowo jaki procent materiału przedstawiliśmy słuchaczom? No, trzy kawałki z dziesięciu, które nagraliśmy. Czyli 0,33. Tak A w sam o, raz. Tak, o, piwko, na rodzaju. No, piwko na wieczór. Coś w tym klimacie dokładnie. E, tutaj jeszcze padło, padło pytanie y, na, na, na Facebooku od jednego ze słuchaczy, który tam y, popr aha, bo poprosił, żeby podać mu online nazwę, nazwę zespołu i, i tytuł płyty. No więc zapytałem się, a, a o co tak dokładnie chodzi, bo no, jesteście tutaj z nazwy, z nazwy y, wymienieni jako gości audycji, wątku audycji. No a no, fakt, tytułu nowej płyty nie podaliśmy. The return of the relic goes. Czy teraz, drogi słuchaczu, czujesz się usatysfakcjonowany? Czy to jest to, o co e, prosiłeś? Ta płyta w przyszłym roku e, nakładem we twórni e, Old Temple e, się pojawi. Czy przed, przed tą trójką jeszcze coś planujecie z, e, z pomniejszych wydawnictw, z Michałków? Bo w tym roku e, dwa splity e, z waszym udziałem się pojawiły: Night of Terror i Necropulsal Execution. Tak, tak. Na Night of Terror to był split z troneum. Ym... No i co tam jeszcze było? I tam dalszymi, no. Nie pamiętam. <głos> nada, wiem. Nie, bo to był cztery... A, bo to, był ten, to, to nie był pięciorali, ale to był kwadratowy Z Wyszwakiem tak, tak, tak, tak. i Necrosadistem. Tak jest, tak o, jest, dokładnie. O, no właśnie. No Necro, to tak mówiłem, no. Z grał graliśmy pamiętny koncert w Kielcach w 2006 roku, pamiętasz? To było piękne doświadczenie wtedy. Ja nie pamiętam, że oni tam grali. <głos> oj, oj, to było ale straszne. Ale wiele rzeczy stamtąd nie pamiętam. W, w każdym <głos> mniejsza z tym, generalnie tak. Mniejsza większość, tak? Tak, tak. Wyszedł ten split i wyszedł split z y, Pagan Fire mhm. nakładem fug y, Commando. Także, no, to chyba tyle na ten rok. Mamy jeszcze w planach jeden split y, na rok przyszły, ale to póki co jest, że tak powiem, no, droga przez mękę dla nas przynajmniej, ponieważ y, troszeczkę brakuje nam materiału i pomysłu na, na to, co, co mamy zrobić, tak. Aczkolwiek, no, propozycja splitu z Defin Woker z Peru jest bardzo kusząca i, no, postaramy się to z, zrealizować. Znaczy może nawet nie to, że chodzi o pomysły czy coś, chodzi bardziej o odpoczynek o czas, czas przede wszystkim czas i odpoczynek po tym całym e, wytrysku płodnym, jeżeli chodzi o płytę mm, no. po tej ejakulacji, tak? Tomek ma problem, właśnie, Tomek ma problem wiesz, Tomek, Tomek już nie jest pierwszej młodości, nie, tak? nie, no wiesz, problem, to, wiesz, jeden wytrysk na, na wytryscami. rok to stać <laughs> Szkalujcie swojego kompozytora. No słuchaj, nie wina, że go tu nie ma. Ale powiedzieli, że coś mu na drogę wyszło, tak? Praca. No. no więc to nie jest tak, że... To nie jest tak, że go On nie... biedny wstaje o 4.30 do roboty, a my go tutaj szkalujemy. No właśnie. No. ale Jednak. mówi, że słucha, tak? Czego? Radia. No ma słuchać. Do poduszki Akurat. słucha sobie. Sie... słuchał, to już by spamował na Facebooku. Mam nadzieję, że nie naszego radia. No, no, ale generalnie tak. Staramy się yy, kolejne materiały tworzyć. tak. Coś tam się dzieje na tych próbach nowego. No mam nadzieję, że tutaj też Rafał pomoże w, w, w tej kwestii, co nie? No tak, wszystko z czasem. Najpierw to, co trzeba, a później to, co będzie. No pięknie. Odwrotnie. No. Nie, no bardzo mi się podoba taka etyka. Ciekawe, ciekawe. Zobaczycie, jeszcze będziecie przeklinali jego zapał do roboty, jak go z weźmie. Oby, oby, oby. Nie no, to, to czasami się. Wiecie, tak zwana świeża krew, to czasami jest naprawdę. Tak, transfuzja czy taki transfer to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry. Znaczy, mówiąc po tym, jak Tomek do nas doszedł, on nas. Oj, nas strasznie tresował, mówiąc szczerze. To był koleś, który miał. Znaczy on ma w sumie cały czas, ale ma kupę fajnych pomysłów, które swego czasu były nie w, w ogóle nie w naszych zasięgach muzycznych. Mhm. Czyli znaczy, trzeba to... było się wytresować w tym. Rozumiem, czyli to uważ, uważ, uważ, uważaliście, że to jest nie do zagrania? Nie, nie, nie, nie, nie, nie uważaliśmy. My nie potrafiliśmy w pewnym sensie tego zagrać, co on robił mhm. i musieliśmy się do tego doszkolić. Dlatego ten materiał, który w tej chwili nagraliśmy, jest no, kilka poziomów... Naprawdę kilka poziomów wyżej niż to, co robiliśmy do tej pory. To jest Wasza osobista opinia, że Tomek was uh -huh. wywindował, yy, tak. yy, szukując ten materiał, wywindował was o kilka poziomów. Tak, zdecydowanie. No to, to jest tylko bardzo dobry prognostyk dla, dla uh -huh. tej płyty, że. Uh -huh. A Rafał jest lepszy. <głosy> <głosy> Tłumaczcie. się. No solówkową podobno mam, mam przejąć tutaj. No salówkiego. Niektóre... Tomek Hona Solo, zagram na tak. następnej próbie. Pogadamy. Pogramy. Pogramy, pogramy. tak. Najpierw po, po, po, pogramy, potem pogadamy, tak? Co ma być, a potem po co w ogóle będzie... gadać? Lepiej pograć. Dobra, to skoro lepiej pograć, to co, co teraz proponujecie? Może lekarz kapusara. na przykład. Tak, czyli wracamy, wracamy do. do... staroci sprzed paru lat. Wracamy Pierwsza do... płyta. Więcej już nowych rzeczy nie pokażemy. No nie no. no nie. Przynieśliście trzy kawałki. No. Nie, nie można za bardzo płyty przed premierem. I sowe. No to lecimy. Pokasowe. powrót do yy do jedynki. Powiedziałeś eee, jak dobrze, że już tego nie gramy na żywo. Kontra od pana kierownika. Jak to nie gramy? Jak, no właśnie, jak to nie gramy? Jak wygląda, jak wygląda, jak, jak wygląda czy będzie wyglądał e, wasz e, set koncertowy właśnie pod e, tutaj, e, pod kątem najbliższych występów? Czy już, że tak powiem, przedpremierowo będziecie grali numery z e, płyty, która ukaże się to, że, to, generalnie tak. Mamy w planach zrobienie koncertu najbliższy, który będzie. To, to będzie prawdopodobnie premiera płyty, tak? Mm -hmm. Czyli to tak, taki, taki, tak, taki specjalny koncert, tak. Już wstępnie zaczęliśmy to planować nawet, natomiast jak to wyjdzie, kiedy się odbędzie, to jeszcze tylko nie wiemy, ale generalnie większość materiału będzie stanowiła nowa płyta i... No i też te kawałki. W sumie dotychczas na seta koncerta wygraliśmy połowę tej płyty. No, to prawda. To prawda, ale połowę tej płyty, nie, nie, nie. Trzy, Pięć kawałków to, graliśmy. Masz 6. Pięć kawałków graliśmy pięć, z nowej pięć. płyty. Ale mówiliście, że to jest nowy materiał, czyli nie, nie czym. mówiliśmy, tak, ale tak. nikt nie słucha przecież na koncertach. <grym> A, no właśnie. Piotr, wnoszę o zmianę nazwy na Haris albo Hicheris. Pozwówimy dla Piotra. Piątasz. Cześć, Piotrze. Ty łykasz? ja Piotłek. <laughs> no. e, czyli tak, e, będzie zdecydowanie, naczy, położycie zdecydowany nacisk na, na, na nowy materiał przy, przy, przy, przy, przy tak, nagrych tak, tak, tak, zdecydowanie. Mm -hmm. A i powiem, powiedzmy tak, bylibyście w stanie y, właśnie na przykład na tym release party wyjść i tak od początku do końca y, nową płytę zagrać, tak jak to na przykład z, niektórzy z Rafałem. z Rafałem, myślę, że tak. musielibyśmy nad tym popracować, ale dałoby radę. Bez mhm. problemu. Chociaż ten kawałek, który jest na cztery tempa... Na trzy tempa, przepraszam. George'owy tak zwany. George'owy, tak. tak. George'olot. Tak. To tak? jest George'orot. <laughs> no ogólnie rzecz biorąc, no, to nie jest koncertowy numer. Jest go ciężko zagrać tak pod metronom. No ale wiesz, no nie wszystko trzeba zagrać pod metroną, nie? No wiadomo, żeby się Hamsko nie rozjeżdżało. No, to nie jest filharmonia, mhm. tak? Tylko metal, nie? Nie urutki z kremem, tak? No, no prosto. No. Coś tym jest. No więc, więc, no. Myślę, że damy radę, tak? No tak czy inaczej, jeżeli ten koncert się odbędzie, a myślę, że się odbędzie, no w sumie realizujemy takie rzeczy, więc nie ma problemu, więc jeżeli do niego dojdzie, no to odegramy tą płytę, plus tam sporo starych rzeczy, do, do, do, wielu, do, wielu, wróci, do wielu wrócimy tak na pewno, tak, no ale no to myślę, że to jest pieśń w przyszłości, najbliższe 3-4 miesiące nam to zajmie, więc... Na spokojnie. Mhm. A właśnie, e, czy jak sobie tak e, na próbie postanowicie e, powrócić do czegoś starszego, tak żeby sobie tutaj, e, czy to właśnie odświeżyć, czy żeby przełamać rutynę, e, rutynę próby, czy to jest tak, że zaczynacie to grać po 3-4 razy i jak to dalej szło? I wtedy sięga się, sięga się do archiwum, które sobie na którym sobie rejestrujecie próby. Posłuchajmy. I za piątym razem idzie. Uwaga. Ja zauważyłem, że tak jest nawet z, z kawałkami z tej nowej płyty, więc. Czyli co? Pamięć operacyjna się przydaje, tak? O czym mówimy? Nie wiem. Nie, nie, nie, nie, o czym nie o pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Czy znaczy powiem Ci tak. Ja w większości te rzeczy, które gramy na y, secie, które graliśmy na secie przez jakiś tam ileś lat, ja pamiętam, nie? No ale wiadomo, że skład się zmieniał. A mhm. też to zaśpiewa, wszystko zaśpiewa, no ale skład się zmieniał, więc... Ja panu więc... wszystko zaśpiewam. Tak, ja panu wszystko Tylko zaśpiewam. niech oni mi pięknie Zagram, zaśpiewam. Za. Zatańczę. Zatańczę. Ale, rejony. Ale, ale mhm. no wiadomo, że jeżeli ktoś przychodzi do zespołu no, jakiś tam czas później, no to wiadomo, że on musi się nauczyć tych kawałków, mhm. on musi to ogarnąć, tak? Mhm. Więc jeżeli nie gra, nie powtarza, no... To wiadomo, że to nie będziesz szło tak, jak powinno. No to, Tomek ma swoje pięty achillesowe w stólu na przykład. ze ja. <głos> Tego, Tego to po prostu nauczyć go to jest naprawdę męka wielka. Ale Mam no, nadzieję, że, no, że nas słucha. No, mam nadzieję, że Tomek nas słuchasz. No, Pozdrawiam Cię czule. <głos> czule. <głos> Dwa króle. A propos, nasz, nasz, nasz ulubiony znajomy. Dał wczoraj piękny popis na infej czas. Ja, jest ud... jest udokumentowany. Tak, tak, tak, tak, tak. Znaczy marny popis? No to raczej nekropopis. Tak, taki. to nasz BDB przyjaciel, tak. Tak, mój znamy Znaczy go. mój przede wszystkim. MP. BDB od serca. BDB od serca. od serca. Tak. No, The Mighty. The, the, the, the Mighty King of Metal. Człowiek legenda. Ja o... Książki będę o nim pisał. <głosy> Sztuki wystawiać w teatrach, wizyty no. w zakładach pracy, no. autografy, no. wywiady. No. No. No. Zaprasz no, go do antyradia, słuchaj, może przyjdziemy, porozmawiamy. Powiem kiedyś, kiedyś była, taka, była taka historia, że no, jeszcze za czasów radiostacyjnych, i mhm. naście lat temu, to jeszcze, wiesz, jak to był człowiek, z którym rzeczywiście dało się pogadać. Było też tak, Że mhm. on tu butlegi tutaj zbierał, miał taką listę i tak dalej, co on potrafił w ogóle podbijać z zespołu, a w takim, w takim roku zagraźcie w tym secie to i to, dlaczego teraz tego nie gracie i muzycy Karpia strzelali. A generalnie zbierał butlegi także miał dosyć dosyć, ten, dosyć, dosyć dosyć ciekawą kolekcję. No i taki, że tak powiem, tutaj temat, rozum, że o tej, tej wizyty się, się gdzieś tam przewijał, ale to nigdy, że tak powiem, od słowa do konkretu nie przyszło. No ale cóż, a potem czarna dziura. I torment. I wessało Bo no ta czarna dziura to tak brzmi tak trochę z dupy, nie. No, no, okay. no co tak. ty nie powiesz. No ale tak to było, no niestety. No różne są, różne, no, są tak. koleje i wykoleje ludzkie. Otóż to. No, no, tak Otóż jest. to. Dobra, to. co gramy teraz? Co gramy teraz? Co gram teraz? Y Łukasz, nie, Szymon, wybierz coś. Nihilistik Brawo! dobry wybór. Dobra, niech ja to tu wyciągnę. No to lecimy. <laughs> Nihilistic Black Metal to był powrót do... Region Heaven. Czyli waszego, waszego e, e, drugiego e, pełniaka. Tak jest. Okej, okay. teraz, e, teraz troszeczkę cię pomęczę, Adrian z twojej, mm. z twojej działalności tutaj e, edytorskiej, bo wtedy, po, przy, tutaj we wrześniu ubiegłego roku, jak mm -hmm. byłeś z poprzednim ryjkiem i tutaj byłeś e, z kłami, <coughs> No ile dobrze mhm. pamiętam, to e, powiedziałeś wtedy, że d, d, na, na, na rok 2018 szykuje się e, coś grubego i, i, i tutaj zawi zawiesiłeś zawiesiłeś, e, zawiesiłeś e, że tak powiem głos Taak. i zapadła, zapadła cisza, to miała być tajemnica Teraz już wiemy, że tym grubym tematem o którym wówczas e, zrobiłeś takie właśnie teatralne niedopowiedzenie e, był Split Rika z... z Old School Metal Maniac Właśnie, no to teraz odsłoni kulisy, jak przebiegały, jak przebiegały prace właśnie nad, nad tym splitem, mhm. tym razem edytorskim, nie, nie wydawniczym, nie, nie, nie muzycznym, znaczy nie muzycznym w sensie dźwiękowym, mhm. ale dziennikarskim. Tak jest, znaczy generalnie no, chodziło o to, że z postanowiliśmy swego czasu, dość dawno temu to było, zrobić coś wspólnie, tak, coś napisać, wydać jakiś magazyn, jakieś pismo, coś takiego, żeby to zrobić razem, tak, no minęło trochę czasu, Spotkaliśmy się w Krakowie u niego na kwadracie, pamiętam to. Hmm. Tak już I tak gadaliśmy, bo tak nie wiem, było whisky, było wino, tak. I tam po pewnym czasie urodził się taki pomysł, żeby faktycznie zrobić coś wspólnie, ale nie jako jeden magazyn, mhm. tylko właśnie jako split magazyn, czyli dwa magazyny. Dwa w jednym. Dwa w jednym, dokładnie. dokładnie, jak Head and Shoulders, nie? Mhm. <laughs> No i tak też właśnie powstał y, relief Oldschool Metalmaniak, Split Magazine. Tak? To jest takie grube gówno, takie, które ma tam prawie 200 stron y, objętości. Tak? Są dwie okładki, tak jakby no, no dwa w jednym. Mm -hmm. Twoja no jest ładniejsza mimo wszystko. No moje ma ładniejsze cycki na okładce, które były banowane na Facebookach. Tak? No ale to, pamiętam, to, tak, pamiętam, tak. No, tam. Ale nie na to, Emferisie. Tam trzeba było gwiazdki na klejeczek. Tak, takie rzeczy. Ale mniejsza o większość, tak? natomiast no, myślę, że warto się zapoznać z tym wydawnictwem, ponieważ no, chyba drugiego tego nie będzie. No i tutaj, co tu mamy do poczytania? Tak? Mamy do poczytania wywiady z Sodom, Disharmonic Orchestra, Disaster, Manila Road, Commandant, Po Leszka, Demolition Hammer, Overkill, Holocausto, Wojwod, Atomika, Komando Chaos z Wagnerm Antichristem. No jest tego sporo, naprawdę. No, poza tym sporo artykułów też. relacje z koncertów. Masa taki, tak, tego typu rzeczy, tak? Mm. Także no, każdego maniaka podziemnych y, czeluści to na pewno zainteresuje. Powiedz mi, czy to były y, materiały y, ekskluzywnie pod ten split, czy to były po prostu materiały, y, które sobie miałeś w planach do bieżącego mm. reliecha i... Nie, nie. To są ekskluzywne materiały. Wszystkie są tutaj jako jedynie powtarzalne. Co prawda, Leszek teraz wydają swój nowy numer po angielsku, y, ten najnowszy, go się ukazał właśnie no, chyba we wrześniu czy mm -hmm. październiku, aż tak... Wykorzystał kilka z tych wywiadów ze swojej strony magazynu, mhm. ale w języku angielskim. Tak? Natomiast tu wszystko, co mamy, to jest po polsku i no jest to inna że tak powiem, forma wydawnicza. Mhm. To, moi drodzy, e, kilka egzemplarzy e, tutaj właśnie tego splitu e, będzie dzisiaj, będzie dzisiaj e, do zdobycia, także bądźcie czujni, bo e, w odpowiednim momencie e, padnie, e, padnie pytanie, bądź też zadanie e, konkursowe. Rzeźnia małpantyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Uczulam antyradiowy Facebook, nie na, nie na fanpage'u Rzeźni, bo w czasie audycji e, siedzimy tutaj, siedzimy tutaj tutaj na antyradiowym fejsie. Pozostałe, przez pozostały czas, jak najbardziej, można się kontaktować poprzez fanpage rzeźni, ale przez te trzy godziny w nocy, z niedzieli na poniedziałek, jeżeli, jeżeli, pada, jeżeli pada komenda, że yy, przesyłam odpowiedzi na, na PW, to chodzi o yy, fanpage Antyradia. O, to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo czasami, yy, czasami, no czasami, przepraszam, nie czasami notorycznie zdarzają się takie właśnie rozstrzepańce, ro, ro, które przesyłają odpowiedzi właśnie na rzeźnię. No i z góry jest to dyskwalifikacja. Bo chodzi po prostu o prywatną wiadomość na antyradiowym Facebooku w trakcie trwania audycji, więc jeżeli ktoś ma problem z odróżnieniem antyradia Rzeźni na Facebooku, to niech prześle maila na rzeźnia Będzie prościej, no i przynajmniej, się, przynajmniej trafi tam do tej skrzynki, e, gdzie e, powinno. Dobra, to co teraz sobie słuchamy? No może Black pyramid? Czyli to jest tych o, o herbatkach. Mm -hmm. A, ja, ja, ja tylko nadmienił, że ten kawałek miał być w pierwotnej e, edycji Darek e, Ta To była nagrywana już trzy razy, tak? I ten, ten numer właśnie miał być na, na poprzedniej takiej wersji, która była nagrywana, ale. Ona nagrywana jest została, nagrana. Jest nagrana, ale nie została, nie została dokończona. Po prostu. O, tak to w zaraz, to zaraz. Została dokończona, ale, ale, ale nie była tym, co powinno być. No dobrze. No dobra, pierwsza wersja. Gdzie, jak, na jakim etapie zakończyła się pierwsza wersja? Skoro powiedzieliście że trzy, są trzy wersje Ta wersja była nagrana W roku 2007 To była cała płyta y, The Little of the Little Gods to, to jest wersji promo do tej, do tej płyty Tej Pierwotnej, która nigdy mm -hmm. się nie ukazała mm -hmm. Druga wersja? Druga wersja była nagrane bębny tak? I chyba... Bębny, gitary bas. No, ale to się wszystko poszło Ale bez wokalu. I, bez I nie, doszło, znaczy nie było, nie było to, po prostu ścieżki były położone, tak? Że mm -hmm. nie, nie doszło do miejscu. Znaczy wszystko to, że... położone zostało położone, położone i, to no i położone. Tak. I położone. Tak. I sobie leży. Znaczy tam. mówiąc szczerze, to po rozpadzie tego wszystkiego, co tam się działo, to ja zrobiłem całe gitary, całe basy i tak dalej. No ale ja nie jestem gitarzystą, więc Czyli to, był tak zwany... to się nie nadaje. To był One, one, one Łukasz, tak? Coś w tym rodzaju. <laughs> Okej, okay. no wy... No, to My, No i wersja finalna, która wyjdzie w 2019 roku w Jotuneku Studio z Janosem z mm, Ale to nie to. To nie, nie tego, nie, nie, było nie, nie, tego nie. nie było nigdzie. Tego nie było nigdzie. dopiero będzie? To nie, nie, nie tego nigdy nie, nie, nie, nie będzie. będzie. Ewentualnie lata. To jest, to, jest, to jest wersja y, która płyty, która się nie ukaże. A! No dobra. Nie, bo ja już się zgubiłem. <laughs> Wywiedliście mnie, wy mnie Pole. na to. Nie, ty, nie, To ja, ja może tak w skrócie. Yy, nagraliśmy, region, yy, nagraliśmy płytę The Return of The Real Gods y, trzy razy mm -hmm. to jest wersja pierwsza znaczy kawałek z wersji pierwszej yy, który się nie ukaże i się nie ukazał po prostu tego nie będzie mm -hmm. koniec, to jest po prostu numer demo no dobra, no to gramy <laughs> Te które być może było słychać, to są przygotowania do, przygotowania do tutaj konkursu, bo oprócz tego, że będzie split old School z Roliejachem, no to są jeszcze fonogramy, tak? Więc za momencik, za momencik tutaj, jak już się uszeleści i ustali jak to ten, jak to jak to rozdysponujemy, no to padnie tutaj, padnie tutaj pytanie, pytanie, zadanie konkursowe. Natomiast ja tu bym chciał jeszcze teraz nawiązać do, bo tutaj mówiliśmy, że ciebie przez Facebooka i tak. Pamiętam, że kiedyś mieliście takie bardzo ostrożne, zachowawcze podejście, zachowawcze podejście właśnie do, do social mediów, tutaj do obecności w sieci. Natomiast Natomiast, no teraz tak, jest, jest, profil, jest profil Enferis na Facebooku, jest profil na, na Bandcampie. Co spowodowało, że postanowiliście się jednak otworzyć tutaj na te social media? Czy co, uznaliście, że jednak to jakoś pomoże, żeby zespół gdzieś tam zaistniał w tak zwanej szerszej świadomości? Dotarł może do nowych słuchaczy, do nowych odbiorców, może do innych zespołów, z którymi będzie można współdzielić kolejne wydawnictwa? To może, to może Łukasz ty odpowiesz na to pytanie, ponieważ ja to do swoich znajomych wypisuję, że wiesz, jak ktoś da lajka Emferisowi na Facebooku, to jest pedałem pozerem, nie? No to, jak, jak to wygląda w rzeczywistości, to może ty tutaj ten... Znaczy ja też im tak mówię, no ale... Ale lajkują, tak? Znaczy nie, może inaczej, no. Czasy się trochę zmieniły, no. Zmienił się skład, zmieniło się bardzo wiele rzeczy w zespole i... No, nie możemy uciekać od tego, co jest teraz. Mhm. I tak uciekamy tym, co tworzymy. Bo jednak nie robimy jednego riffu przez całą płytę, jak to jest teraz w modzie. Więc Czyli nie się jedzie, na jednym walcu? Tak? Nie jedziemy na jednym walcu, tak jak mgła i inne takie rzeczy. Mhm. Sorry. Nic <laughs> na w górę. Aczkolwiek no nie możemy uciekać od tego, od tego wszystkiego, co jest nowoczesne. No, musimy jakoś mieć ten tam profil na, na Facebooku. Musimy mieć tego bandcampa, żeby gdzieś tam zaistnieć w jakichś wytwórniach czy coś. Jak chcemy gdzieś coś wysłać, no to musimy to zrobić przez jakiegoś SoundClouda. No, musimy być tam. No, teraz się nie ma wyjścia. Ma no, po prostu nie ma wyjścia. Od, się od fizycznych nośników na rzecz właśnie linków do, do profili na rzecz tak... tak no, Cyfrowo jest łatwiej, tak wygodniej. No, cyfra jest łatwiej, chociaż dla wszystkich, a propos nagrody, to słychać o... Pudełeczka. Otwarcie i zamknięcie pudełeczko od y, kasety. No, kasety. To jest najnowsze wydawnictwo Emferisa. No proszę bardzo. Zresztą kasety przeżywają taki swój e, renesans, tak? Była, był mm -hmm. renesans winyla, teraz jest renesans kasety, wychodzą przecież masa wydawnictw. Oczywiście. Chodzi w takich limitowanych, limitowanych nakładach właśnie dla, dla maniaków. Co więcej, przecież się pojawiają e, e, reedycje, takie e, fanowskie demówek z lat 90. Ktoś tam po prostu nie no, to, to... To co mnie rozwaliło całkowicie to były yy, płyty z y, Krzyżkiem, Cannibal Corpse, wydane na tejpach, no. jest normalnie wydawnictwo boksowe, proszę bardzo. No. Ach, jest zapotrzebowanie. Nie nawet. wiedziałem, że kasety się skończyły, no ale spoko. Nie no, kasety chyba się przed, przed, nie skończyły. No, oczywiście. Temat. Bo mogły się rozmagasować najwyżej. Ale... No czy no powiem ci tak, że moje kasety kupione po raz pierwszy, nie wiem, w 86 roku chyba czy 5, cały czas działają. No, no dobra, ale to, jest, to są kasety z 1985 roku. Nie mówimy Brawo. teraz o kasetach, które były wydane na przykład 10 lat temu. Szymoni jaką kasetę ostatnio nabyłeś. <grym> w Spotify'u <grym> Naszych kaset nawet nie mam na czym posłuchać. No, no. no no Okej, okay, temat. O to, o, to, o to chodzi. Inny jest bariera jakby, pokoleń. Inny jest bariera pokoleń. Po inny jest sposób obcowania, obcowania nawet no, macie tutaj z racji, że różnica róż, różnic wiekowych w zespole jest inny sposób, jak gdyby, obcowania z muzyką pomiędzy, mhm. jak gdyby, starszą częścią zespołu, a młodszą częścią e, e, zespołu. Natomiast, e, czy w ogóle zauważycie jakoś wpływ tego, że macie profil na Facebooku, że macie profil na Bandcampie, jakoś się to przełożyło na, na, na, na zainteresowanie zespołem, że ludzie piszą do was o, o, o wydawnictwa, czy będziecie, coś, czy będziecie coś więcej wrzucali na, na Bandcampa, czy, co, czy coś można pobrać, czy coś można kupić za pośrednictwem Bandcampa, no, czy... czy można kupić wasze utwory, nie wiem, właśnie cyfrowo, czy, czy fi, fizycznie. Można. Tak. Można. Na Bandcampie tak naprawdę znajdziesz wszystko to, co jest nasze. E, możesz to kupić, możesz to przesłuchać. Nie możesz tego ściągnąć nie? na takiej hmm. zasadzie. E, jeżeli chodzi o Facebooka, no to zdarzają się właśnie teksty, kiedy wydacie płytę, czy macie takie płyty, czy, czy można od was nabyć coś takiego, jakieś, jakieś starocie. No, wiadomo, że to wszystko jest wydane, zamknięte i dojście do na przykład Reggae Heaven, no jest niemożliwością. No, w tej część, tak, część nakładów się pewnie pokończyła, tak? nie no było, Większość nie było nakładów ruchów. się po, pokończyła tak naprawdę. No tak, także... Więc... Ale ludzie pytają kwestia, o to. Kwestia ewentualnie reedycji jakichś, czy coś takiego, nie ale no to co, jak, kiedy, no to jeszcze... No z Erykiem trzeba po, po, pogadać. Ta. Z Erykiem albo, albo, <śla> albo samemu coś wydać, tak? jakiś no, Antologię taką. Antologię, z działa ta. dzieła, dzieła zebrani. No, tak, ale no. tu może na, na, na 40-lecie zespołu. Pomyślimy o tym. No. Jest temat Szymon, jest... Szymon dorośnie wtedy będzie tak. dobrze. No. No. Będzie nie, miał już 25 lat. A nie ma nic na swoją to na klaty dzielnie. No. Jako ten junior. Dobra, co gramy, panowie. Może spróbujmy coś z tego. We are the ancients, nie? Z, z, z tego, z, z, z, z pięcioramiennego. Tak jest. Dobra, to ja tylko powiem, że właśnie e, wkroczyliśmy w ostatnią e, godzinę dzisiejszego wydania audycji. Still not loud enough, still not fast enough. One, two, one, two, three, four. Who gives a fuck what you say? <mum> Najlepszy rok na świecie.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 With the little kids, the secret of what the infant made the side. The time is not to make a fragment z pięcioramiennego e, Splitu, We Are the Ancients, tak? Wydawnictwo, które, że, które współdzieliliście z... Hmm. Rave Concuseco Purifier tam był jeszcze tak i e, Necroist A, necroist. No, no, tak, tak to było dobre Bardzo rodzinne wydawnictwo, no, nie? No, bardzo, bardzo, bardzo, tak Okej, okay, moi drodzy. Jak powiedzieliśmy, bo to było zaszeleszczone, to teraz oznajmimy. Mamy w sumie dla was pięć zestawów nagród. Dwa zestawy są bogatsze, trzy zestawy są uboższe. Te dwa zestawy bogatsze to jest Split Relay Old School, kaseta, czyli najnowsze wydawnictwo Emferisa, plus płyta. Tak jest. Takich zestawów, takie są dwa zestawy, a mhm. mamy też trzy zestawy, w których jest, tylko, jest zin i płyta, nie ma kasety. Odpowiadać będziecie za pośrednictwem maila, czyli rzeźnia.małpa.antyradio.pl albo za pośrednictwem prywatnej wiadomości na antyradiowym Facebooku. A pytanie, zadanie konkursowe jest następujące. Jaki jest łączny wiek członków zespołu Ferris? obecnych członków. Ile mamy lat? Wszyscy razem wzięci do kupy. I możecie się, moi drodzy, w tych waszych y, szacunkach pomylić o y, wiek perkusisty, który jest y, tutaj y, najmłodszy, y, jeżeli chodzi o y, właśnie staż na tym łez y, padole. Ile masz y, lat, Szymon? 21 to o tyle możecie się to o tyle możecie się e, pomylić, także e, za momencik, znaczy nie, właściwie już możecie zacząć, e, zacząć swoje e, typy przesyłać, pyk, poszło pytanie na e, Facebooka ile łącznie mają lat do kupy w sumie Cuzamen e, muzycy formacji Enferis i możecie się pomylić w swoich szacunkach o lat 21 bo tyle lat właśnie ma e, perkusista, także e, czas moi drodzy start, czekamy czekamy na wasze zgłoszenia. Osoby, które będą najbliżej bądź też trafią, no to dostają ten zestaw. Zestawy bogatsze, osoby, które, które będą nieco dalej te zestawy uboższe. No i pięć osób, które będzie właśnie najbliżej tego wieku łącznego, który tutaj po sumowaniu wszystkich rubryk i metryk muzyków obecnego składu Emferis, no to te nagrody pójdą do tych e, osób. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jak nie jest jasne, to trzeba sobie przyświecić, żeby było e, jaśniejsze. Rzeździomapantyradio.pl albo prywatna wiadomość na e, antyradiowym e, Facebooku. No to teraz tak, podsumowując, e, nowa, nowa, płyta, nowa płyta Emferis e, w przyszłym roku, tak jest Będzie koncert Będzie koncert promocyjny no, tak jest. Czy poza tym promocyjnym Coś jeszcze będziecie chcieli w przyszłym roku pograć? Na pewno no, na pewno. Raz. Ale no. planów póki co takich sprecyzowanych to jeszcze nie mamy mhm. A jeżeli chodzi o reliecha, to coś w przyszłym roku Jak właśnie jak, jak, Na jakiej no. w Hej, jesteśmy na takim etapie, że planujemy wydanie jubileuszowe, czyli dwudziestolecie ZINA. Mm. To będzie numer 15. Myślę, że ukaże się on pod koniec 2019 roku, na początku 2020. No, jesteśmy w trakcie póki co pisania, ogarniania tematu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A panowie, co do zapośmiechówki? Coś, jak chcecie dodać, to proszę bardzo. Pośmiech, co? Pośmiechipki. <laughs> No proszę bardzo, no jak coś coś... Co nie, spokojnie. Wstydzą no, się z... chyba, nie wiem. Boją się. Znaczy nie, no wiesz. Dwudziestolecie, no, no, piętnasty numer. 20 plus 15, 35. Jakiś problem. A, 35! No. A, -a, A, A, Widzisz, widzisz, widzisz. No. Widzisz, nie grzbisz. Widzisz, nie jak grzbisz. <grym> <grym> Oj, <jak> zagrzymało. <zauważył>. Przepraszam. <grym> A. Łukasz, ja muszę coś, coś ci zrobić, wiesz? Poczekaj, sobie. Zdjęcie. Bolało? Au! No, dobrze, to lecimy no. dalej, tak? Posłuchamy czegoś? No tak, co, czego mamy posłuchać? Mm. Mhm. No, bo... bladrow. Dobrze, brawo. to proszę bardzo. Biodra. Bra bla brawo, brawo dla tego pana. Biodra, tak? Unur. Biodra. biodra. Biodra, w wersji zespołowej Biodra. No, a ja tam sprawdzę, co tam już, co tam już wpłynęło e, na ten nasz konkurs. Session. For the body's sense of all of the I will raise my to make my best apportent Tonight I call the woman and her children in blood Lock, contract, the sick, with a lot of the The color is the sweetest dreams There the bell comes off Stilled by the wings of hate To possess the soul Forever disheartened <laughs> Blood My 福 worship trzymaj ale y, pozostałe zasady, y, jeżeli chodzi o udział w konkursie, dalej obowiązują, czyli y, imię, nazwisko, adres, pełen, bądź też informacja, że y, Warszawa lub okolice i możliwość odbioru osobistego. Także jeżeli tego nie ma w prywatnych wiadomościach, jeżeli tego nie ma w mailach, no to... Choćbyście na... Fiu, pojedział powiedział Wróbel Ćwirek, chociażbyście nawet... A gdzie RODO? Właśnie, Frodo, ale ja nie podaję tego na antenie Ale oni muszą to podać eee, Rodo z Brodą, Frodo eee, Moi drodzy, no ja tych, że tak powiem, w tych nagród nie wyślę, tak? Więc muszę wiedzieć, na środki marysiani ani Gala Anonima, ani Gimlego też tutaj nikt do radia nie wpuści, tak? To też się trzeba tutaj z dowodu nieosobistego albo z tego, z odpisu z parafii aktu chrztu podać, tak? Więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś na poważnie chce wziąć udział w konkursie, no to proszę tych formalności dopełnić, bo tych odpowiedzi takich galub. Dzień dobry, czy są kroniki Gala Anonima? A nie, tu przepraszam. Tak? No i tak to było. Więc moi drodzy, takie, takie odpowiedzi, takie odpowiedzi nie, są, nie są brane pod uwagę. Na razie najbliżej, jeżeli chodzi o tutaj z formalnego punktu widzenia, który dopełnił tych wszystkich wymogów, czyli napisał imię, podpisał się z imię, nazwiska i skąd jest, jest tutaj niezawodny, niezawodny Damian. Także zobaczymy, czy ktoś będzie bliżej Damianie od ciebie i zobaczymy, która wersja zestawu nagrodowego ci się, ci się trafi. No. Także tak to wygląda. Coś jeszcze macie tutaj, że tak powiem do, do dodania a propos tych, a propos tutaj spraw bieżących bądź przyszłych od zespołu? Przyszło bieżące, no w sumie to chyba wyczerpaliśmy temat tak naprawdę, tak? O czym jeszcze możemy rozmawiać o próbach, o muzyce, o, o scenie, o. no o czym jeszcze. O nowej picie behemot? Nie. Nie. O tym już wszyscy mówili i także to, no. to to, to, to jest swoim życiem Wy Ale Wojt Hanger. No to mów o nowej picie Wojt Hanger. No nie no, przez. <śmiech> przez nie, Szymon, może, może, może ty coś powiesz więcej. Nie ale jest Szymon jest człowiekiem <śmiech> oszczędnym słowach, tak, tak? Tak. Szymon jest z.. U, u, nie łagiewnik czy kostę. Skąd? Złapiadek! Na... Też... Ale tam nie ma sanktuarium na szczęście. Też na eł, jak kły. No. Bardzo dobry zespół. Wiem. Wiem coś o tym. Wiem, sam wydałem, nie? No ba! <laughs> Zasadzają się na ciebie. <laughs> Podsuwają ci mikrofon. <laughs> Takie życie, panie, takie życie. Dobrze, to może wróćmy do muzyki. No dobra, no to co, ten Ja jestem. Jasne, o, dokładnie. No, no to proszę bardzo. Tak. A to nie było przed chwilą? Nie, blady, nie. przed chwilą był bladek. Teraz był okay. No, to jest, to jest tajemnica siódma bolesna. Antykrzyś. Pozycja Antichrist pochodząca oryginalnie z. Regen Heaven, Czyli waszej, waszej drugiej. <grym> tak, tak jest. Zgadza. Drugiej płyty. A ja. Okej, okay, moi drodzy. To jeżeli chodzi o konkurs, no to tutaj. Powiem tak, mamy już, mamy już właścicieli dwóch bogatszych e, zestawów, bo Beata trafia w punkt, ale nie zdradzamy jeszcze waszego łącznego wieku. Okay. E, Marcin przestrzelił o rok, nie powiem czy w górę, czy w dół, czy w pępek, czy w kolano. E, I tak, mamy też e, mamy też e, dwa e, czy właścicieli dwóch z trzech tych zestawów uboższych, bo e, Tomek was e, nie doszacował o dwa, a Małgorzata was przeszacowała o dwa. Hmm. Także zaraz jeszcze zerkniemy, kto tam będzie, kto tam będzie jeszcze w miarę, w miarę blisko z pozostałych, bo jak mówiłem mamy pięć zestawów. Dwa, dwa to są ZIN, RUIECH, Oldschool plus kaseta plus płyta i trzy ZIN plus płyta. No i oczywiście premiujemy osoby, które są w kolejności się zgłoszenia są jak najbliżej, jak najbliżej właśnie łącznego wieku muzyki. Wyzyków, e, feris, więc Beata już się może cieszyć, Marcin już się może cieszyć. Tomasz i Małgorzata również. No i zobaczymy, komu tutaj w udziale przypadnie, e, przypadnie e, ostatni e, zestaw. Także tak to będzie e, wyglądało. Ja myślę, że teraz sobie za bardzo nie wychodzić e, z klimatu, bo to może nie będzie e, tak e, podziemnie, jak u was, a niemniej jednak będzie. E, jakby to powiedzieć. Z tego samego pnia to będzie wyrastało, bo u was sporo, sporo traszerki jest, co prawda u was jest ta, taka niewypolerowana traszerka, tylko taka czarniejsza, tak? E, ja, Oldschoolowa, natomiast tu będzie zespół też dla, dla tego gatunku ikoniczny, e, nie metalika chociaż też z Danii. E, Artillery właśnie, w, co my tu mamy, tak? Przedwczoraj, przedprzedwczoraj, e, w piątek, 16 listopada nakładem wytwórni Metal Blade Records ukazała się ich najnowsza płyta, The Face of Fear. No i właśnie za momencik z tegoż krążka utwór tytułowy się Świetnie. pojawi. No to proszę bardzo. Posłuchajmy. Artylery, kupi klasyk. No i co z tą artylerią? Co to jest? O kurna, wiecie co mi chciał? Chciał w artylerię wejść zamiast artylerii? U, popsu. Nie popsu, strach na lach. Oj, dobrze się nie udało. No co jest do diabła? Znowu do, do, do diaska? Musi złożyć coś pedalowego. Do diaska, czekajcie. Zrobimy to tak, może teraz. Za tyle do trzech razy sztuka. No i co? Intro. Intro. Intro, ale nie grło. No grocz nie gro. przejebane, dziękuję. Nie mam pytań, tak? The face, the, face, the, face of, the face of Fear uh, to jest numer otwierający nową płytę, nową płytę formacji uh, artillery. Premiera uh, odbyła się uh, w piątek. na wyfórni Metal Blade. Teraz um, też coś um, dosyć mocno zakorzenionego um, w historii, bo tak. Z jednej strony Memfonsztajn z Exhumer. Obecnie, um, obecnie um, mieszkaniec um, Stanów Złajdaczonych za dużą kałużą. A z drugiej strony Tatsumikami um, z formacji Czech. Of misery. No i panowie się zeszli, byli pod szyldem, pod szyldem Sculpit, no i pod tym, że szyldem e, wydali krążek e, zatytułowany po prostu Sculpit, i ta płyta, e, ta płyta pojawiła się, e, pojawiła się dzięki wytwórni, e, dzięki wytwórni e, Metal Blade Records, e, i pojawiła się ona, o ile dobrze pamiętam. E, Premiera tego albumu miała miejsce również, również w piątek, 16 listopada i za momencik z tego krążka będą dwie kompozycje, Roller oraz Blood Titan.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 We're the czyli Exhumer versus Church of Misery, ten pierwszy numer bardziej, bardziej w klimacie Exhumera. Ten tutaj jest zdecydowanie bliższy klasycznemu graniu gdzieś tam echa motorhead czy po prostu takiego rasowego hard rocka. Nazywa się to Skulpit, wyszło to, wyszło to w piątek 16 listopada dzięki wytwórni Melo Blade Records. No dobrze, to teraz żeby mieć tutaj porządek z naszym konkursem, przejrzałem. Na przyjrzałem pozostałe zgłoszenia no i do Beaty, Marcina, Tomka i Małgorzaty dołączył Krzysiek bo tutaj Krzysiek co prawda nie doszacował o lat 11 ale jeżeli chodzi o kolejność zgłoszeń no to tutaj się właśnie wpasował w tą, w tą pierwszą, pierwszą piątkę mailowo, mailowo prywatno facebookową no to teraz już możemy oficjalnie powiedzieć że razem liczycie sobie Lat 180. 180 wiosen i w punkt trafiła Beata, która was oszacowała na 180. Marcin przestrzelił o rok, czyli dał wam 181. Tomek nie doszacował o dwa, czyli dał wam 178. Małgorzata przeszacowała o dwa, bo dała wam 182. Natomiast Krzysiek nie doliczył lat 11, ale był, że tak powiem tutaj w kolejności zgłoszeń tą piątą osobą, która najbliżej, najbliżej waszego łącznego wieku się Wpisała także, do niego trafia ten ostatni z zestawów, które przynieśliście dzisiaj. A my sobie teraz posłuchamy, o właśnie, bo to nie koniec emocji konkursowych na dzisiaj. Teraz dwa podwójne zaproszenia na 24 listopada, na drugą edycję i drugą odsłonę koncertu, który odbędzie się w Klubie Wudu w Warszawie. I tam mamy ze... sięgam gdzie to jest. Sięgam, sięga gdzie wzrok nie sięga, ręka za krótka, więc trzeba się kawałek z fotelem y, odsunąć. God Began Now, druga edycja, druga odsłona. Besad y, 911 ze Szwecji, Heydemol Proch i y, no właśnie, ja tu zawsze mam problem. Oni są czani czy Hanit? Podobno Hanit Hanit. No to niech będzie Hanit Także w tym zestawie W tym zestawie będzie można się bawić w najbliższą sobotę W klubie Wudu. Jeżeli ktoś ma ochotę to dwie Podwójne wejściówki czekają Kto pierwszy ten lepszy Rzeźnia małpa, albo prywatna wiadomość Na antyradiowym Facebooku A u nas Hejdemol z ostatniej płyty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 do zobaczenia, usłyszenia w najbliższą sobotę w klubie Wódów w Zacnym Towarzystwie Krajowym i Zagranicznym. Eryk ma swoją wejściówkę. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze będzie chętny. A teraz u nas co? A teraz lecimy sobie do Stanów złajdaczonych. Formacja nazywa się Riverfall i na początku listopada pojawił się ich drugi album Prelude Sorrow, płyta wydana przez wytwórnię Century Media Records to jest krążek, to jest pierwszy krążek dla wytwórni Century Media, ile dobrze pamiętam bo czy, czy, czy was tutaj próbuję oszukać tak, bo pierwsza płyta została wydana przez nich, przez nich. najpierw wydali sobie sami natomiast później, później wytwórnia, wytwórnia Century Media zrobiła reedycję Tejże, tejże płyty. W Japonii wydała, wydała to wytwórnia World Records, to miało miejsce w, rok temu w Century Media ich wydała ten debiut, Nocturnes and Requiemes. wiosną tego roku Japończycy wydali debiut Wiverfall, a 2 listopada przyszła pora na Prelude to Sorrow i z tego albumu posłuchamy sobie dwóch kompozycji. Będą to utwory out to Despair oraz sam moment of silence. Przyrok na świecie. Amerykańska formacja Liverpool i tak, żeśmy dotarli do końca dzisiejszego wydania rzeźni. Ja tylko powiem, że za tydzień odwiedzi nas Michał e, z formacji Cień, a jednocześnie współorganizator FAT Festu. Festu no i zda relacje z ostatnich przygotowań e, do drugiej edycji e, festiwalu. Będzie o czym mówić, bo e, kto śledzi pilnie e, profil e, właśnie festiwalu, to wie, że nastąpiła pewna zmiana, pewna zmiana w składzie, ale o tym sobie szerzej e, pogadamy e, za tydzień. Przypomnę tylko, że dzisiaj naszymi e, gośćmi byli muzycy e, formacji Enferis. Jesteście tutaj jeszcze? Jesteśmy. I już się żegnamy jako... Młodsza część się żegna, jako że stara część... Tak, starsza przyszła. część geriatrycy poszli spać. Eee. rano do pracy. Że na nas... Musi się przez to chrapanie przebić. Także na nas spadł... A na nas spadł. Ananas spadł. Ananas spadł. No, się no, jak to, jak to, to, się. no to słyszymy się e, za tydzień e, o północy, a tymczasem borem lasem... through the whole thing. Oh, well, you didn't miss much.